Ja sprzedaję bójte w kioskach jako tanią patologię Daj mi proszę połowę układów i środków A przyrzekam, że nie znajdziesz ich efektów w kiosku W końcu wydencie li w awangardę Promocja za spokój sumienia Zwykły ja się nieźle bawię, Czwad mi serc i i o Która chroni twoją płytę Chyba napiszę manifest 10 punktów O tym czemu nie piszę o markach produktów O tym czemu nie słyszę a siebie Puść w serdeł, bo odbiorca to nie jest żaden kurwa z Mówią nie szanujesz siebie, nie biorąc za to co łączy, tego stały jest widoczny na nim obiem. zawsze jebie się sztukę, gdy chodzą pieniądze Nie mają słuchaczy, nie wystarczą oby wychowani Ryzykuję, że czekaj z nami Kiedyś byłem przekonany, że to musi mieć sens, ale dzisiaj widzę, że niekoniecznie tak jest Gdy tych ogranicza treść, a drugich forma A mnie dobre wychowanie, odchopania ich pomorda ta autologia, tradycja sami Przeszłość się, poczujesz emo Konieczność obrania jakiejkolwiek na Daje bezpieczeństwo małym Ludzką szufam i sam wie jak niebezpiecznie jest igrać z formą, ale ci co tak nie robią Zwyczaj szybko kończą, grają z stop to samo Badają ofiarą własnych zdjęć, blakatów ofiar własnych symulatorów To smutne jak fakt, że coś jest liszowe, Tylko przez to, że przyłącz że lat wyręża głowę Cokolwiek człowiek nie wystarczy to pióro i beka z rapieru z skulową w prawdzią jest dużo A życie szluchą